Pod namiotem słowa. Wiersz Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej Józefa Nikodema Kłuszowskiego z antologii polskiej poezji religijnej Suplikacje czasu wojny Maryjo z Jasnej Góry Odziana anielskimi srebrzystymi pióry, Cudami od prawieków na świecie słynąca, Od gwiazd pereł jaśniejsza, Piękniejsza od słońca. Uśmierz bestię germańską Szalejącą w kraju. Zatem mój. Krew płynącą strugą w biłgoraju, Wróć nas znowu pod strzechy, Skończ żywoty żebraczy, Módl się za nami, matko tułaczy. Pan nos częstochowy, Stąp do nas na ten ugór okrwawiony, płowy, Między wioski wymarłe i zburzone miasta, gdzie śmierć bujniej niż piołun Po miedzach wyrasta. Gdzie pod kolbą żołdaków Giną niemowlęta. Gdzie dzieci wyciągają z zadrutów rączęta. O, jutrznio! Złota gwiazdo nad gwiazdami. Różo pachnąca. Modli się za nami. Matko bolejąca. Mieczem bólu przebita, pod krzyżem mdlejąca. Nadziejo opuszczonych i wątpiących tęczo, zejdź do tych, co w więzieniach gestapowskich jęczą. Wesprzyj naród zdeptany wichrem strasznej wojny, a prochom męczenników wyproś sen spokojny. Daj, by kraj nasz już więcej nie ociekał łzami. Królowo Polski, módl się za nami.